który jest stwórcą. Ostatnio byliśmy z całą rodziną u moich znajomych. Ich córka, kilkuletnia dziewczynka, bardzo ładnie maluje. Chodzi na specjalne zajęcia plastyczne. I oni w jej pokoju mieli taki piękny obrazek. No, naprawdę ładny. Ale oni pokazali powiedzieli, że ona go namalowała, kiedy miała 3 trzylatka. Kiedy zobaczyłem ten obrazek, byłem w szoku. I jak, trzyletnia dziewczynka namalowała tak piękny obrazek? Oni mówią tak. Wtedy zaczęliśmy się uważnie przyglądać te jej zdolnościom i stwierdziliśmy, że ma naprawdę duży talent plastyczny, w który warto inwestować. Widzisz, patrząc na to, co stworzyło to trzyletnie dziecko, możemy wiele powiedzieć o pewnych predyspozycjach jej, jako człowieka, jako twórcy tego obrazka. I to jest właśnie jeden ze sposobów, o którym mówi Biblia, żeby poznać Boga. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w dwudziestym wierszu jest napisane o Bogu. Niewidzialna Jego istota, czyli to jakim jest, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Niewidzialna istota, to jest wiekuista moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Czyli Biblia mówi bardzo jasno i wyraźnie, patrząc na Boże dzieła. Patrząc na to, co jest stworzone, możemy o nim powiedzieć kilka rzeczy, że jest mądry, że jest celowy, że lubi to, co piękne, że lubi harmonię, że stworzył to bardzo precyzyjnie i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które możemy powiedzieć o Bogu tylko patrząc na Jego dzieła, na stworzenie. I co stworzył Bóg? Bóg stworzył świat, o czym przed chwilą czytaliśmy, tak? że patrząc na świat, na wszechświat, tak? który stworzył, widzimy, że yy, widzimy Jego cechy. Kolejna sfera, w której widać Boga jako Stwórcę, to są prawa przyrody. W pierwszej Mojżeszowej, w rozdziale w wierszu, dwudziestym drugim, Bóg mówi Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Bóg mówi o prawach przyrody, później też podkreśla to Jezus, kiedy mówi o tym, że Bóg sprawia, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak? Bóg jest Twórcą praw przyrody. Tak? stworzył te prawa i one działają co więcej, idąc dalej widzimy, że Bóg jest sprawcą praw psychologii w trzecim liście Jana Jan pod koniec swojego życia mając już prawie 100 lat pisze do jednego chrześcijanina, Gajusa i pisze do niego tak, w trzecim swoim liście w drugim wierszu, ubiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma Twoja dusza i tutaj Jan mówi o tym, że od powodzenia naszej duszy, tak? a ja Biblia mówi, że składamy się z ciała, duszy i ducha. Dusza to jest to, czym zajmuje się psychologia. Tak? Dusza składa się z rozumu, z woli z emocji. Czyli mówi, według tego, jak myślisz, jak odczuwasz i na ile masz wolną wolę, tak ci się w życiu powodzi i od tego zależy twoje zdrowie. Wiemy dzisiaj dużo o chorobach psychosomatycznych. Tak? Ktoś się dużo denerwuje, ma wrzody żołądka. Wiemy też, że nasze powodzenie, na przykład w biznesie, zależy od naszej... Sposobu widzenia rzeczy, ale też dużo od naszej inteligencji emocjonalnej. Bóg jest twórcą tych praw psychologii, i kolejna rzecz: Bóg jest twórcą praw duchowych. W liście do Rzymian w szóstym rozdziale, w wierszu 23, mamy jeden z takich praw duchowych: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, ale jeżeli chcesz tej śmierci wiecznej uniknąć, to masz łaskę przez to, że wierzysz w Jezusa. I dzisiaj chcę przyjrzeć się jednemu z aspektów tego, że Bóg jest Twórcą. Bóg jest Twórcą też praw moralnych. Bóg określił, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy otworzymy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział, to mamy tam opisane Jak człowiek odszedł od Boga Ta cała historia Tak naprawdę zaczyna się już w rozdziale drugim W rozdziale drugim W wierszu szesnastym Bóg mówi tak Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść Ale z drzewa poznania dobra i zła Nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz Z niego na pewno umrzesz To jest to co powiedział Bóg Potem w rozdziale trzecim Bóg i to, co on powiedział, zostaje zakwestionowane przez węża, który jest symbolem szatana. Jest powiedziane, wąż był chytrzejszy niż wszystkie inne dzikie zwierzęta i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Że pierwsza rzecz, którą tutaj y, zrobił diabeł, to zakwestionował. Czy rzeczywiście? Czy naprawdę jest tak, że Bóg to powiedział i potem Bóg, Bóg powiedział, na pewno umrzecie, a w wierszu czwartym wąż mówi do kobiety na pewno nie umrzecie czyli mamy dwie, dwie opinie tak? Bóg mówi, jeżeli to zrobisz czekają cię takie konsekwencje one będą złe z drugiej strony jest diabeł, który mówi jeżeli to zrobisz, czekają ci takie konsekwencje i one będą dobre ktoś z nich musi mieć rację i diabeł dalej okłamuje tą kobietę mówi, lecz Bóg wie, że gdy zjecie z niego otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło będziecie jak Bóg i to jest ta istota pokusy. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. I z tego wersetu jasno wynika, że Bogiem w twoim życiu jest ten, kto określa, co jest dobre, a co jest złe. Więc jeżeli mówisz, nie, no to ja sam decyduję, co jest dobre, co jest złe, to Bogiem w twoim życiu jesteś ty sam. bo no, ponieważ ty decydujesz, to jest dobre, to jest złe. Nie mówię, co wybierasz, tylko co decydujesz, tak? bo to jest różnica, jeżeli mamy czyjąś opinię na jakiś temat i my tej opinii wierzymy, to my zdecydowaliśmy się uwierzyć czyjeś innej opinii, tak, czyli jeżeli Bóg mówi, to jest dobre, a my mówimy, ale ja uważam inaczej, no to ty jesteś osobą, która mówi, wiem lepiej. Natomiast jeżeli na przykład opinia nie wiem, rodziny jest dla Ciebie na tyle ważna, że według tego określasz, co jest dobre, co jest złe, to rodzina staje w miejscu Boga w Twoim życiu. Człowiek jest tak skonstruowany trochę jak piramida, że na samej górze jest tylko jedna osoba, sprawa lub rzecz, która, której podporządkowuje człowiek swoje życie. Nawet jeżeli to jest przeciętność, byle jakość, nauk, wegetacja, monotonia, cokolwiek to będzie, to jest to i to jest Bogiem w życiu tego człowieka. Bogiem, czyli najważniejszą rzeczą, osobą, sprawą, ideą, w człowiek poświęca całe swoje życie. Czasami, kiedy patrzymy na to, czemu ludzie poświęcają całe swoje życie, to jest to naprawdę przerażające, no ale po prostu tak jest. Więc ważne pytanie, kto określa, co jest dobre, a co jest złe w twoim życiu? Kto jest, to oso kto jest tą osobą? Kto określa, co jest dobre, co jest złe w twoim życiu? I teraz bardzo ważne pytanie: Jak Bóg określił, skąd możemy wiedzieć, co Bóg określa rzeczą dobrą, a co Bóg określa rzeczą złą? to bardzo proste: to, co jest dobre i to, co jest złe, Bóg określił przez 10 przykazań. W drugiej księdze mojżeszowej, w 20 rozdziale, w wierszach od 1 do 17, mamy tam 10 przykazań. Pełną wersję 10 przykazań można sobie przeczytać i zobaczyć. I druga rzecz, przez którą Bóg go określa, to jest nasze sumienie. Ale lepiej przyjrzyjmy się dziesięciu przykazaniom. Dziesięć przykazań to są ramy moralne Królestwa Bożego. I dają one dużą przestrzeń. Tak? To jest jakby taka granica państwa. I Bóg mówi, jeżeli wyjdziesz poza tą granicę, wychodzisz poza to państwo. Natomiast jeżeli jesteś w granicach tych dziesięciu przykazań, to jesteś w granicach prawa Bożego. Problem polega na tym, że wielu ludzi stwarza dodatkowe przykazania, które zawężają te ramy. Na przykład w Starym Testamencie Żydzi mieli 613 przykazań do tych bożych przykazań i traktowali je na równi z bożymi przykazaniami. Już w pewnym momencie nawet nie wiedzieli, które są ważne, które są nieważne. Widzisz, to, to tak jest, że jeżeli do tego, co istotne, dodajesz to, co nieistotne, to, to jest trochę tak, jakbyś do naprawdę dobrego wida dużej jakości dolewał wody coraz więcej i więcej i w końcu to wino już nie będzie takiej dobrej jakości. I tak samo jeżeli do te, tych bożych przykazań, które określają duże granice wolności dokłada ciągle i ciągle tak jak życi, to w pewnym momencie się pogubią. I w Ewangelii Marka w 12 rozdziale od wiersza 28 do 34 mamy taką historię, jak jeden z uczonych w Piśmie słucha jak Jezus odpowiada na różne trudne kwestie teologiczne i przychodzi i mówi przeczytam to, jak jest w Biblii, i przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? A Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest, Pan jest, jest jedyny, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy, z całej myśli i ze wszystkich sił, a drugie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, Innego przykazania większe na te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, Dobrze nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i nie masz innego oprócz Niego i że miłować Go z całego serca, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego znaczy więcej niż wszystkie całe palenia i ofiary. A Jezus widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I Jezus tutaj jasno i wyraźnie pokazuje, pogubiliście się chłopaki. Najważniejsze jest kochać Boga ponad wszystko, kochać siebie i kochać bliźniego. To jest największe przykazanie. Nie ma nic innego, co by było równe z tym wszystkim. Wszystko inne jest drugorzędne. I ten uczony w piśmie, kiedy to usłyszał, uczony w piśmie, czyli wiele czasu spędzał, żeby czytać pisma, żeby zrozumieć, co jest Bożą wolą, co jest dobre, co jest złe, nagle dostał olśnienia, tak? Biblia nazywa to objawieniem. Aha, no przecież to o to chodzi. Wszystko jest, jest dodatkiem. Wszystko inne, by tylko służyć temu celowi, żeby kochać. Więc Bóg mówi, to jest dobre, to jest złe, 10 przykazań określa, część przykazań nosi się do Boga, część do bliźniego i wiesz, co jest dobre, co jest złe. Ciekawa rzecz tak na marginesie, że Jezus tutaj mu powiedział, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. To, że, jest, że wiesz, co jest dobre, a co jest złe, że jasno jest, potrafisz powiedzieć, dobrze, to są Boże przykazania, a to nie są, to jeszcze nie jest wystarczające. Do Królestwa Bożego wchodzimy dzięki temu, że ufamy Jezusowi. Tą kwestię pewnie jeszcze będę poruszał nieraz, ale to jest tak proste wejść do Bożego Królestwa. Powiedzieć, Jezu, żyłem źle, przepraszam, powierzam Ci moje życie, chcę żyć w przyjaźni z Tobą. Widzisz, tak było w Starym Testamencie, ale w Nowym Testamencie było podobnie. Kiedy pierwszy kościół powstawał, to niektórzy znowu zaczęli mówić, słuchajcie, jak się nawraca jakiś pogani, który nie jest Żydem, trzeba go obrzezać, Przez obrzezania on nie może wejść do Królestwa Bożego, nie może być zbawiony. I dlatego Paweł, który wyraźnie się temu przeciwstawiał, powiedział, że Ewangelia jest Ewangelią wolności. Jeśli do Galatów dużo o tym mówi. Ewangelią wolności, wolności od tych wszystkich niepotrzebnych praw. Boże prawa są potrzebne, ale te wszystkie dodatki nie są potrzebne i one tylko sprawiają, że człowiek żyje w niewoli. Więc mamy taki szeroki wachlarz, tak? taki, takie szerokie granice, które Bóg wyznaczył. Ale w tych granicach, czasami no nie wiemy, co dokładnie w danej sytuacji mamy robić, bo nie wiemy, czy rzecz, która jest dobra, która jest lepsza. I tutaj Bóg dał nam sumienie. Tak? Bóg dał nam sumienie. I w liście do Rzymian w niesamowity sposób Paweł pisze, czym jest to sumienie. W drugim rozdziale w wierszach 14 i 15 mówi tak. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, czyli Bożego prawa, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Więc mamy swoje sumienie, według którego możemy stwierdzić, że to zrobiliśmy dobrze albo to zrobiliśmy źle. I o ile jest tak, że te 10 przykazań, człowiek ma tendencję, żeby dodawać kolejne przykazania i te zawężać, tak, zawężać tą wolność, którą dał Bóg, pokazując ile rzeczy może człowiek zrobić, a człowiek dodaje i mówi, to tego jeszcze ci nie wolno i tego i tego, to jeżeli chodzi o sumienie, to zwykle mamy tendencję w drugą stronę. Czyli nasze sumienie nam coś mówi, że jest dobre i złe, a my to zagłuszamy, zagłuszamy i zagłuszamy. I są ludzie, którzy, szczególnie ludzie, którzy dużo oskarżają innych ludzi, to są ludzie, którzy sami czują się oskarżeni w swoim sumieniu. Ponieważ czasami zrobili coś, z czego nie otrzymali przebaczenia, z czego nie pokutowali. Zrobili coś, co jest niewłaściwe. I ich sumienie ich ciągle oskarża, nawet jeżeli oni przed tym się bronią. I nasze sumienie jest po to, żeby bo powiedzmy dziesięć przykazań jest po to, żeby nie wpaść w bagno moralne. A sumienie jest po to, żeby prowadzić nas ku szczęśliwemu życiu. Zobaczmy chociażby Jakub w czwartym rozdziale w 17 wierszu pisze tak. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Czyli może powiedzieć, ale jaki to grzech? Że mogłem coś dobrego zrobić, a nie uczyniłem, to co to za grzech? Właśnie, grzech to greckie słowo hamartia, oznacza coś więcej niż tylko zło moralne. Oznacza chybienie celu. Sumienie jest dane po to, żebyś był szczęśliwy. Jeżeli nie postępujesz zgodnie z sumieniem, nie jesteś szczęśliwy. Podam jeden prosty przykład. Ja, co to znaczy, yy, kiedy. Po podsum co sumienie? To było. Z Dwa, trzy lata temu, już pamiętam dokładnie. W każdym razie, czasami będąc na jakichś wyjazdach, w swoim notesie zapisywałam różne fajne rzeczy, potem ten notes, wyrywałem te kartki, kładłem na takiej kupce specjalnie, ta kubka narastała, narastała. Z różnych wyjazdów miałem dużo różnych notatek, w końcu zacząłem sprzątać pokój i mówię, dobrze, powyrzucam te wszystkie rzeczy, bo już się tyle ich nazbierało, że już nic nie jestem w stanie z nimi zrobić. Już, już za późno, na, na wszystko za późno. I w tym momencie, kiedy, kiedy brałem tą kartkę, nagle poczułem, żeby przeczytać te wszystkie kartki. Takie poczucie w sumieniu, takie natchnienie, jak się później okazało od Boga. Zacząłem je przeglądać gdzieś pod koniec znalazłem kartkę, żeby, że ktoś mi powiedział o takim człowieku i że warto, żebym go poznał. Ja zadzwoniłem do tego człowieka, spotkałem się z nim przy okazji, kiedy byłem w mieście, w którym on mieszka i bardzo ciekawa relacja się nawiązała. Dużo fajnych projektów zrobiliśmy razem. I czuję, że moje życie zostało ubogacone dzięki temu człowiekowi. Ale właśnie to było to sumienie, które pobudziło mnie do tego, żeby coś zrobić. Coś więcej niż, no, niż normalnie. I jeżeli przestrzegasz tych dziesięciu przykazań, to nie wpadasz w dno moralne. Ale jeżeli idziesz za głosem swojego sumienia, to jesteś w stanie żyć szczęśliwym życiem. Bóg Ciebie kocha i dlatego określił dla Ciebie granice bezpieczeństwa oraz dał Ci sumienie abyś idąc za głosem sumienia nie tylko nie wpadł w zło, ale przede wszystkim był szczęśliwy. Taki jest Bóg, którego określa Biblia. Czy, on, czy jest On też Twoim Bogiem? Pozwól, że się teraz pomodlę. Ojcze, Ty widzisz teraz tych wszystkich ludzi, którzy słuchają tej audycji. Ty wiesz, jak dotrzeć do ich serca i jak przekonać ich o tym, co jest dobre, co jest złe i jak sprawić, żeby oni uznali Ciebie za najważniejszą osobę w swoim życiu. Ja składam ich z całym w Twoje ręce i dziękuję Ci, że Ty ich kochasz i że masz wspaniały plan względem ich życia. Amen. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej audycji. Więcej podobnych podcastów znajdziesz na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl jeżeli Ci się spodobał ten podcast, kliknij lubię to i przekaż innym, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Burzyński.